Jest to piwo z prowaru Cormoran. Piwa miodowe rzadko się pojawiają u mnie w podcaście. Do tej pory było tylko jedno, z tego co pamiętam. Miodne jest drugie. Pierwszy był e, jasny gorzowiak. Miodne jest piwem ciemnym. Pierwsze co się rzuca w oczy to, to naprawdę przepiękne etykiety. Muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem tak ładnie dopracowanego pod względem szaty graficznej piła. No, etykiety według mnie są przepiękne, zwłaszcza jeśli chodzi o tą e, główną etykietę. Możemy zobaczyć na niej mm, w ogóle cała etykieta jest taka e, w kształcie owalu, takiego elipsy i dominuje na niej przede wszystkim motyw drewna. E, wygląda to w sposób następujący. Cała etykieta jest tak jakby w strukturze drewna jest wypalony napis miodne regionalny specjał prosto z serca Warmii, piwo ciemne z warmińskim miodem no jest to przepiękne połowę etykiety zajmuje taki plaster miodu po którym chodzą pszczoły, są również dwa kłosy zboża, to jest prawdopodobnie żyto i widać taki miód ściekający na napis miodne według mnie naprawdę przepiękna etykieta i, i chyba w żadnym piwie do tej pory omawianym nie było e, tak ładnych etykiet no, koźlak e, z Amberu był również bardzo ładny jednak e, było to była to zupełnie inna stylistyka piwo miodne jest w butelce pół zawiera 5,7% alkoholu przy tutaj uwaga przy 15,5% ekstrakcie. To jest fenomenalne, że to piwo jest tak nisko odfermentowane. Z reguły producenci z 12 wyciągają 5-6% alkoholu. Tutaj mamy 15,5%, czyli, czyli można się spodziewać solidnego słodowego piwa. Może być fajne. Skład woda słodwieńczmienne, czyli pizdański, karmelowy, palony, naturalny miód. Aromat naturalnych chmiel drożdża. Browar Kormoran się mieści w Olsztynie. Jest podany dokładny adres, ale wątpię, żeby to kogoś interesowało. Jest napis Ciemne piło z naturalnym warmińskim miodem od regionalnych pszczelarzy. Delikatnie wymieszaj. Miód może osiąść na dnie butelki. Szczerze mówiąc, ciężko jest zobaczyć, czy... Ten miód osiadł, czy nie? Piwo jest ciemne, butelka jest ciemna, no nic kompletnie nie widać. Jak wywrócę sobie butelkę kapslem na dół, no to to zdaje mi się, że nie mam miodu na swoim egzemplarzu, no ale tak dla pewności wezmę i, i wymieszam tą butelkę. Piwo jest zakapslowane ciemno-złotym kapslem z napisem Regionalne z Warmii i Mazur Tradycyjnie ważone. Te kapsle są chyba na wszystkich Piłach z browaru Cormoran. No i myślę, że Mogę przejść do najważniejszej części Podcastu, czyli Otwierajmy, wąchajmy Kosztujmy No i mam nadzieję, że się zachwycajmy piwo otwarte, więc od razu przelewam do szklanki. Piwo po przelaniu do kufla pachnie nieziemsko, po prostu zapach rozchodzącego się miodu jest tak intensywny, że to jest coś wspaniałego. Ja zbytnio nie przepadam za miodem, jednak naprawdę w tym piwie pachnie on świetnie. Piwo ma ciemny kolor, jednak nie jest on czarny. Jest to taki ciemny, głęboki brąz. Bardzo, bardzo fajny. Piwo trochę się spieniło na początku, jednak ta piana szybko dosyć opadła i teraz pozostał tylko taki e, bardzo delikatny dywanik z tej piany. No niestety, y, piana jest dosyć kiepska, jednak zapach, zapach i jeszcze raz zapach, to jest to, co jest w tym piwie chyba najważniejsze. Prócz zapachu miodu można wyczuć jakiś taki delikatny aromat karmelowy, nawet rzekłem, że wręcz ciut kawowy, y, bardzo przyjemny zapach. Nie jestem dokładnie pewien, ale troszeczkę mi ten zapach przypomina piwo celtyckie. Jednak e, to może być taka błędna ocena piwo celtyckie ostatni raz próbowałem ponad rok temu. E, nie no, w sumie nie, ponad. piwo celtyckie ostatni raz próbowałem około rok temu, także e, mogę już nie pamiętać dokładnie, jak ono pachniało. Ogólnie zapach z takich słodszych, ale całkiem przyjemny, fajny wysycenia nie widać, zatem aby je ocenić wezmę pierwszy wyk. no wysycenie jest dosyć niskie, jednak składa się z takich malutkich drobniutkich bombelków, które dosyć intensywnie rozbijają się na języku jednak robią to w taki bardzo delikatny sposób i jest to takie przyjemne lekkie szczypanie według mnie fajnie pasuje do tego piwa, no ale wy pewnie jesteście ciekawi jak ono smakuje piwo w smaku podobnie jak i w zapachu jest przede wszystkim miodowe w następnej kolejności jest słodkie za smakiem miodowym nie do końca przepadam, za słodkim absolutnie, tym bardziej nie no i tutaj zaskoczenie piwo miodne uderza w moje gusta bardzo celnie nie wiem czym to jest spowodowane ale uważam, że jest super piwem naprawdę Nazwa miodne e, może być zarówno nazwą własną, jak i, jak i bardzo idealnym przymiotnikiem na określenie tego piwa. No, jest super, naprawdę. Piwo miodne jest po prostu miodne. W smaku jeszcze bardziej mi się kojarzy z celtyckim niż w zapachu. E, oczywiście piwo celtyckie nie jest miodowe, jednak takie, e, taka słodkość i karmelowość tego piwa e, w jakiś sposób mi tam przypomina wyrób z Witnicy, no jednak piwo miodne jest dużo lepsze. Muszę powiedzieć, że jest to jedno z lepszych piw miodowych, jakie próbowałem, no a tych kil kilka skosztowałem. Jeszcze nie podchodziłem do piw, które dzierżą absolutną władzę na rynku piw miodowych, czyli mam tutaj na myśli ciechaną miodowego, orkiszowe z miodem. No jednak y miodne jest bardzo dobre i muszę powiedzieć, że smakuje mi nawet lepiej niż gróżowiak miodowy ciemny który dotychczas był moim numerem jeden jednak e, no, miodna jest zdecydowanie bije go na głowę za gorzowiakiem przemawia tylko to, że jest e, sporo tańszy od, e, od piwa miodnego, które tak naprawdę kosztuje prawie 5 zł i, i to jest sporo uważam, że możecie zainwestować te 4,55 złotych w piwo miodne i przekonać się, że naprawdę jest ono dobrym piwem. Nie sądzę, żeby było piwem, które będę często spożywał, ponieważ no, generalnie nie gustuję w takich napojach, jednak jak już spróbowałem, to muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo dobre. Musicie uważać przy piciu tego piwa, ponieważ jest bardzo lepiące i gdyby nie doj Boże się komuś rozlało na jakąś elektronikę, no to może być kiepsko. E, musicie uważać, bo piwo naprawdę się mocno lepi od tego miodu. Zdaje mi się, że po wzięciu takiego większego łyka piwa idzie w smaku wyczuć chmiel i, i jest to fajne, ponieważ no, piwo tak, z takiego grubszego założenia no, powinno mieć tam jakieś posmaki chociaż chmielowe. W miodnym te posmaki są delikatne, bo delikatne, ale myślę, że mocniejsze nachmielenie by tutaj wcale się temu piwu nie przysłużyło i to o, lekkie, lekkie takie chmielenie jest jak najbardziej odpowiednie. Fajnie, że w ogóle ono jest. Browar kormoran piwem miodnym idealnie trafia w moje serca. Muszę powiedzieć, że spośród tego browaru nie za wielu pozycji próbowałem. E, ostatnio spróbowałem piwa jasnego, mocno chmielonego. E, jest to piwo, które zawiera w sobie aż pięć odmian chmielu. Całkiem fajne było jednak. No jednak e, na swoją kolej w podcastie no to raczej będzie musiał trochę poczekać, bo, bo uważam, że Póki co mogę fajniejsze piwa znaleźć. Takim fajniejszym piwem na przykład jest to miodne. Pozwólcie, że sobie doleję tą resztkę piwa, która mi w butelce została, a na początku mi się do kufla nie zmieściła. Nalałem, wytworzyła się centymetrowa, niska warstwa piany, jednak jest ona taka e, całkiem gęsta, no jednak po doświadczeniach z pierwszym nalewaniem piła. Spodziewam się, że i ona szybko opadnie. Piana jest w kolorze takim beżowym, ciemno-beżowym można powiedzieć. No, dziwnie by wyglądała idealnie biała piana na ciemnym piwie. Beżowa jest jak najbardziej odpowiednia. Ostatnio zapanowała moda na piła miodowe. Jak na początku był taki straszny szał na to, żeby robić wszystko niepasteryzowane, tak od pewnego czasu jest straszny szał, żeby robić wszystko miodowe. I tak browary z Ciechana, Cormorana, właśnie tutaj, którego kosztuje e, Witnica, no wszyscy robią swoje piwa miodowe. I tym browarom wychodzi to fajnie, jednak mm, znaczna część browarów koncernowych też się wzięła za robienie piw miodowych i powstały takie piwa jak na przykład łomża miodowa która jest absolutnie pomyłką e, próbowałem to piwo tylko raz i muszę wam szczerze powiedzieć że po paru łykach wylądowało w zlewie naprawdę tak niedobrego piwa to z ze świecą szukać po prostu jest Paskodne było i, i, i naprawdę nikomu go nie polecam co prawda mój kolega twierdził że jest całkiem fajne jednak mi się wydaje że to jest jakaś pomyłka a nie piwo Piwo miodowe mają również takie browary jak na przykład Fortuna, jednak no tam nie próbowałem tego piwa, także nic o nim nie mogę powiedzieć, ale mam dla Was radę, jeśli bierzecie jakieś piwo miodowe, to starajcie się raczej wziąć to z mniejszego browaru niż to z browaru komercyjnego, ponieważ będzie ono po prostu smaczniejsze. No tak przynajmniej wynika z moich doświadczeń i podejrzewam, że z doświadczeń także wielu innych piłoszy. No ale jak zrobicie, to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. Ja od siebie polecam piło na przykład miodne, bo jest dobre. Wasze zdrowie. Wiecie co? Wydaje mi się, że chyba jednak miałem ten miód na dnie swojej butelki, ponieważ... Przed nalaniem tej, tej części piwa, która mi została w butelce, no energicznie tam wymieszałem, tak się to robi w niemieckich pszeniczniakach, w tych Hefeweizenach, tak kołowałem butelką i, i się piwo zrobiło dużo słodsze niż było na początku. No nie jest za słodkie, to ca całe szczęście, że nie jest, jednak jest na pewno znacznie bardziej słodkie niż było wcześniej. No wniosek z tego jest prosty, miot osiadł na dnie butelki i, i całe szczęście, że go zamieszałem, ponieważ uwolniłem całą tą esencję, którą, którą producent zawarł w tym piwie. Podczas kosztowania piwa miodnego nie uświadczycie ani jednej notki alkoholowej, czy to w smaku, czy to w zapachu. I to jest super, mam wrażenie, że dodatek alkoholu by to piwo kompletnie popsuł, rozłożyłby je na a tak, piwo miodne jest naprawdę dobrym wyrobem. Już to mówiłem, jest do tej pory najlepszym piwem miodowym, jaki piłem. Nie wiem, czy szybko się to zmieni, ponieważ ja rzadko sięgam po piwa miodowe. Muszę już naprawdę mieć ochotę na coś słodszego, na coś pachnącego miodem. No, ciężko jest mnie w kwestii piw miodowych zadowolić. Oczywiście miodne jest dla mnie tutaj super piwem. Do tej pory smakował mi również ciemny gorzowiak. Jasny też mi całkiem smakował, ale, ale to nie to samo jednak, co ciemny. E, pamiętam również, że Cornelius e, Honyś również mi zasmakował. Jednak piłem to piło już tak dawno temu, że, że nawet nie pamiętam, czy on był bardziej pszeniczne, czy bardziej miodowe. Ale na pewno też było ciekawym wytworem, które które chyba jednak e, kiedyś w podcaście się tam pojawi. No, nie jestem w stanie nawet podać przybliżonej daty, czy to będzie za 3 tygodnie, czy to będzie za 3 lata, ile podcast będzie jeszcze działał. No, mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ją mówić, bo jest ciekawym piwem. Ale wracając do miodnego i braku alkoholu w tym piwie, uważam, że to jest super, bo, bo ekstrakt jest naprawdę spory. Oczywiście w smaku jest e, ciężko wyczuć jakiś ten e, zawarty słód, poza może karmelowym, no bo jednak smak karmelowy jest dosyć wyraźny. No ja tutaj nie wyczuwam ani słodu bilzleńskiego. A teraz zauważyłem, że tutaj jest słód palony, dlatego ja tak troszkę ostrożnie mówiłem przy tym, że, że w zapachu czuć takie jakieś nutki kawowe, dziwne mi się to wydało ale no ze dopalnego no jednak wynikają. Ja czytałem na początku e, skład tego piwa, jakoś, jakoś sobie nie zakodowałem, że ten słód palony jest, no teraz stało się to wszystko dla mnie jasne. Bardzo ciekawe piwo, serdecznie Wam je polecam. Ja już mam dosłownie dwa ostatnie łyki, także przejdę do podsumowującej oceny i chciałbym piwu miodnemu wystawić 9 punktów, ponieważ jest no jest super i bardzo mi smakuje. Ten jeden punkcik to troszkę obetnę za cenę, a troszkę za tą słabą pianę. No niestety, nie można mieć wszystkiego. Podejrzewam, że chyba żadne piwo nigdy nie zasłuży w podcaście na dziesiątkę. A może i której zasłuży, no zobaczymy. Miodne oceniam na 9 punktów, na 10 możliwych. Jest to bardzo wysoka ocena, niewiele piw dostało 9,5 także piwo miodne jak najbardziej warte spróbowania i polecam Wam spróbujcie napiszcie w komentarzach czy Wam smakuje czy Wam nie smakuje zostańcie fanami podcastu na facebooku adres niezmienny facebook.com kośnik o piwie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji zdradzę rąbek tajemnicy i powiem, że w kolejnym odcinku omówię piwo kasztela niepasteryzowane i to jest odcinek, który powstanie specjalnie na życzenie Jacka. Jacku, dziękuję Ci bardzo za to, że wsparłeś finansowo podcast. Na pewno z Twojego datku powstanie jakiś ciekawy odcinek. Dziękuję Ci serdecznie. Zachęcam także pozostałych słuchaczy, którzy również może by chcieli wesprzeć podcast, no to poza Jackiem. Jeszcze to kiedyś zrobił Arek oraz Maciej jest już łącznie trzech sponsorów. No, wasze pieniądze się przydały. Dziękuję wam wam wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję również wam, słuchaczy za to, że cały czas słuchacie audycji, komentujecie. <śmiech> Dziękuję wam, że po prostu jesteście. Do usłyszenia. Już za tydzień mówił Bania. Trzymajcie się ciepło, picie dobre piwa, silnijcie, bo pomie